Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sprawiedliwie sądził cały świat przez człowieka, którego wyznaczył, zapewniając o tym wszystkich przez wskrzeszenie go zmartwych. Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się naśmiewali, a inni mówili posłuchamy Cię o tym ponownie. I tak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 Kroki Pawła, Sylasa i Tymoteusza, którzy mu towarzyszą, jak też inni bracia razem z nimi. I jak widzieliśmy wcześniej, Łukasz zmienił na my, teraz znowu mówi oni albo on, więc Łukasz teraz jakby pozostał prawdopodobnie z tamtymi braćmi i relacjonuje, co wydarzyło się podczas pobytu Pawła w Atenach. I ostatnio tutaj przyglądaliśmy się właśnie jego postawie, jego w ogóle oburzeniu, gdyż rzeczywiście Ateny, jak wiele greckich miast, były pełne świątynek, ołtarzy i wszelkiej maści kwasta. Tutaj dosłownie jest powiedziane, że widział, jak to miasto było zalane bałwochwalstwem. Tam do, do, dowiedziałem się, że jakiś czas wcześniej właśnie tam jeden z takich tam religijnych ludzi, zapomniałem, się nazywał, wyprowadził tam w Atenach na górze owce i rozpuścili te owce z tej góry i wszędzie, gdzie te owce siadły, gdzieś w pobliżu jakiejś świątyni, to stawiali ołtarz właśnie temu bożkowi z tej świątyni. Natomiast tam, gdzie te owce nie siadły właśnie w okolicach świątyni, stawiano nieznanemu Bogu. Więc tam mogły być więcej takich ołtarzy. Jeden z nich, tutaj Paweł, do niego się odnosi. Więc... No, widać religijne miasto, jednocześnie miasto pełne filozofów. To co prawda już nie jest ten czas takiej świetności Aten, o której tam czytamy w mitologiach, czy jak się tam uczyliśmy trochę od Starej Grecji, to Ateny były takim ośrodkiem myśli filozoficznej itd., ale jeszcze nadal, jak widzimy, byli tam epikurejczycy i stoicy. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze cokolwiek o nich. No tutaj jest właśnie opisane, kim oni byli no to co, i co przeczytaj. głosili. nie? To może przeczytać krótko. Głosili, że Bogów nie interesuje ludzki los, nie ma życia przyszłego, a, człowiek, a człowieka nie czeka po śmierci żaden sąd. Sens życia jest szczęściem łączone z przyjemnością i brakiem bólu. W uproszczeniu jedzmy, pijmy, bo jutro pomrzemy. Mhm. No tam były pewne różnice między nimi, mhm. ale to oddaje jakby połączenie tych mhm. dwóch myśli filozoficznych. Ci epikurejczycy przede wszystkim właśnie stawiali na najwyższym miejscu osobiste, osobistą przyjemność, przyjemność tak. i zaspokojenie człowieka. Natomiast stoicy bardziej twierdzili, że człowiek no jest, powinien być to jest, to jest, to nie ma. niezależny od, od, od czegokolwiek mm -hmm. i nie powinien się niczym przejmować. Zresztą do dzisiaj się mówi, że ktoś jest stoikiem, no to taki, którego nic nie rusza. Tak? Taki, który się niczym nie przejmuje. Co by się nie stało, to on, ja mu wszystko jedno. Mm -hmm. to, <laughs> to, to byli tacy, oni mieli taką, taką filozofię, że człowiek nie powinien od niczego być zależny, i nie powinien niczym się przejmować. To był ich ideał yy, jakiegoś... Yy, no właśnie takiego, oni twierdzili, że w tym jest wolność człowieka, mm -hmm. że człowiek... W w ten... na, na dzisiejsze pracy pij, i popuszczaj pasa, nie? Coś takiego. No to właśnie bardziej ci, kurejczycy, mm -hmm. chociaż jedni i drudzy y, mieli pewne zasady moralne. To mm -hmm. jest ciekawe, jak to się w praktyce jest to, i ci to jakoś tutaj troszkę inaczej. Tak? Głosili, że sensem Stoicy, tak? życia jest tak postępowanie cnotliwe. Mhm. Zgodne z naturą rzeczy. Mhm. No tutaj oni, tak jak mówię, jak troszkę się, jak się wejdzie w ich e, się próby się dzisiaj odkrycia, to te, te, wiadomo w tych filozofiach też następowały przemiany. To nie jest tak, że oni w każdym wieku dokładnie to samo mówili, w zależności od tego, jaki tam był popularny filozof. Natomiast jakby są pewne takie kluczowe myśli, które ich łączyły, czyli właśnie dla jednych dążenie do szczęścia, dla drugich dążenie do pełnej niezależności i takiego stosunku, że, że cokolwiek się wydarzy, to my to wszystko akceptujemy, my ze wszystkim się zgadzamy, nic nas nie rusza. Tak? więc ludzie szukali i szukają do dzisiaj jakiś dróg życia i widzimy, że tutaj to wszystko jeszcze miało miejsce w kontekście tego całego bałwuchwalstwa i Paweł, jak widzieliśmy przemawiając do nich no robi to w taki bardzo mądry, natchniony przez Boga sposób chociaż niektórzy tutaj twierdzą, że on poniósł klęskę na tym Areopagu, no ja chciałbym takie mieć sukcesy jak on, żeby chociaż, mm -hmm. <laughs> tak jak tutaj czytamy, kilka osób przyłączyło się do niego i uwierzyli, i uwierzyło. Więc był tam jakiś Dionizy, Areopagita, co sugeruje, że był to jakiś człowiek związany w ogóle z tym Areopagiem, z tym miejscem i jakaś kobieta, Damaris, i jeszcze inni z nimi. Nic. Nie widzę tutaj klęski żadnej. Widzieliśmy, jak Paweł w, tym, w tej przemowie nie zaczął, nie zaczął od mówienia o Panu Jezusie, ale doszedł do Pana Jezusa. Zaczął ogólnie mówić o Bogu. Hmm. O tym, jaki Bóg jest i jak ludzie błędnie pojmują Boga. Więc odnosił się do tego bałwochwalstwa, które było w tym miejscu powszechne, gdzie ludzie właśnie mieli wyobrażenie o Bogu, że on jest, że można go wystrugać z kamienia, srebra, złota, drewna. No, więc Paweł mówi, to, to, to jest totalnie bez sensu, to jest, to jest jakimś absurdem, żeby wierzyć, że Bóg może być przez człowieka wykonany i jeszcze potem człowiek mu służy. I widzimy, że to już od wieków, w Starym Testamencie nawet, Izraelici ulegali takiej iluzji, bóstwa, które można sobie własnymi ludzkimi rękami zrobić. Natomiast widzieliśmy, że Paweł tutaj pokazuje w pierwszej kolejności właśnie to, że Bóg jest stwórcą wszystkiego, że to, co istnieje, nie powstało z niczemu albo jeśli powstało z niczego, to za tym musiała być jakaś niezwykła no. potęga, potęga, która z niczego powołała do istnienia to wszystko, no. co istnieje. To jest no. ciekawe dzisiaj, że tak naprawdę yy, ci współcześni ateiści yy, bardzo nie różnią się od tych epikurejczyków czy no. stoików. Yy, jakby dalej te same idee, które oni Wierzyli. jeśli chodzi o istnienie świata, sens życia, to ci współcześni bardzo podobnie rozumieją. Natomiast widzimy, że kiedy rozmawiamy z takimi ludźmi, którzy wiecie, nie uznają autorytetu Słowa Bożego, nie, nie interesuje ich to, co Bóg objawił o sobie właśnie przez to szczególne objawienie Pisma, które mamy spisane, to myślę, że dobrą rzeczą jest zacząć z nimi właśnie od odniesienia się do ich poglądów na temat w ogóle istnienia świata. To jest jakby temat z każdym człowiekiem, możemy od tego tematu zacząć. W ogóle po co tu jesteśmy? Jaki sens ma twoje życie? Co będzie z tobą, jak umrzesz? Hmm. Czy w ogóle myślisz o śmierci? Czy myślisz, że tam coś jest po drugiej stronie? Zacząć w ogóle od idei naszego istnienia. Po co mamy tę inteligencję? Po co, skąd te odczucia w człowieku różne takie wyższe, tak? Skąd się to wzięło? Jeżeli jesteśmy, tak jak dzisiaj twierdzą, produktem jakiejś bezmyślnej ewolucji, która w zasadzie jest yy, zwyciężaniem silniejszych nad słabszymi, to skąd się wzięły w nas te wszystkie szlachetne odruchy? Skąd mm -hmm. mamy te mm -hmm. jakieś emocje. emocje i pragnienia, mm -hmm. muzyka, piękno, mm -hmm. te różne rzeczy, które tak, w skrócie. nie mają nic wspólnego z tą, u zwierząt nie obserwujemy w ogóle mm -hmm. takich rzeczy. Więc jeśli jesteśmy z jakimiś zwierzętami na wyższym poziomie, dlaczego tak bardzo się od nich różnimy? Mm -hmm. Dlaczego w nich nie dostrzegamy tych elementów? Oczywiście czasami upatrujemy w kocie jakieś tam błagalne proszenie, no, czy no, radość od jak tam wiadomo, machał gony, mi yeah. się cieszy, więc y, możemy jakieś tam podobieństwa w sensie jakichś emocji mm. odczuć, tak, ale nie widzimy, żeby ten pies się o coś martwił, czy żeby o coś planował, czy żeby w ogóle miał jakąś koncepcję piękna, czy po no, prostu... No, ale podobne jak to nie wiem, krową gospodarską, no, tak. powiedzmy się, muzykę puszcza, to więcej mleka daje. No, no, na pewno... Ma jakiś wpływ Na też pewno nie. ma wpływ na nie. to nie ma wątpliwości, no. że jak dasz wrzask jakiś, to zwierzę się boi, tak? Nie, tak. bo ten hałas, bo te decybele, bo no, to wiadomo, wpływa, tak, a z drugiej strony właśnie jakieś takie... Nie, no są ciekawe takie różne doświadczenia, ja no. też nawet widziałem na roślinach, nawet rośliny, gdzieś tam obserwowali, poddając je różnym bodźcom mm -hmm. i widać, że gdzieś one Coś faktycznie są daleko bardziej rozwinięte niż nam się to wydaje, mm -hmm. jeśli chodzi o ich tam niepoznane przez nas obszary ich, ich funkcjonowania. Ciekawe. Natomiast jesteśmy dramatycznie różni. Mm -hmm. Różnimy się dramatycznie od wszystkiego, co nas otacza i to no, tutaj człowiek y, chociaż podziela w jakiejś mierze to stworzenie w sensie fizycznym, materialnym, to jednak w duchowym sensie jesteśmy całkowicie odmiennymi istotami od wszystkiego, co nas otacza. I tutaj, zobaczcie, Paweł też o tym mówi, że jesteśmy z rodu Boga. Używa takiego terminu. Jesteśmy w jakiś sposób, mówi, spokrewnieni z Bogiem. Jesteśmy, mamy w sobie jakiś element boski wyższy właśnie tej inteligencji właśnie mm. tego pragnienia y, piękna tak, y, rozróżnienia tak. między dobrem a złem te rzeczy są w ludzkim sercu one są często pokrzywione y, często są ukształtowane przez te różne właśnie ludzkie niedoskonałe y, filozofie czy religie natomiast y, widzimy że Paweł tutaj zaczyna od tego, że Bóg jest stwórcą wszystkich ludzi i że Bóg daje o sobie znać, Bóg się objawił w swoim stworzeniu i że my właśnie nie jesteśmy jakimiś tutaj, właśnie kimś, kto nie ma poczucia jakiegoś bóstwa. Zobaczcie, że ludzie od zawsze gdzieś szukali jakiegoś Boga. Tak? jakiegoś bóstwa. Jak widzimy, często to prowadziło do wielkich błędów i, i tworzenia sobie bożków z, z tych właśnie rzeczy stworzonych. Niemniej jednak Paweł pokazuje, że to jest właśnie szczególne w człowieku. I to jest też czymś, co Bóg w człowieku zawarł. Natomiast to jest takie właśnie powszechne objawienie, powszechne Boże możliwość poznania Go i czytamy, że nie będzie kiedykolwiek przed Bogiem człowieka, który będzie miał jakąś wymówkę, że Boga nie mógł poznać. Że to, co o Bogu wiedzieć można, czytamy, jest jawne. Bóg się objawił od początku stworzenia w swoich dziełach, więc żaden człowiek nie ma wymówki, żeby nie szukać Boga. I w, in, w wielu miejscach, w Starym Testamencie i w Nowym widzimy, że Bóg daje się znaleźć tym, którzy Go szukają. To poznanie Boga jest pewnie ma różną, różne, różne stopnie, różną głębokość i temu, któremu czytamy niewiele dano, od Niego też Bóg wiele nie wymaga. Natomiast y, ważne jest tutaj, widzimy, że Bóg to zrobił wszystko, co zrobił, żeby Go szukać, ponieważ On nie jest daleko od nikogo z nas, i Paweł mówiąc o tym ogólnym objawieniu, nie kończy na tym, ale właśnie przechodzi teraz na samym końcu do dnia sądu. Zobaczcie. 30 i 31 wiek Mówi, że Bóg Pomijał, czy puszczał płazem, czy tolerował. Czasy nieświadomości, czasy, kiedy ludzie no, on jakby właśnie w swojej ślepocie, po macku, jak wcześniej mówi, gdzieś go szukali, czasami błądzili, mówi, teraz Bóg, był czas, kiedy Bóg to puszczał płazem, tolerował. Teraz, tak jak mówi, nakazuje wszędzie, wszystkim ludziom, pokutować albo opamiętać się, mm -hmm. odwrócić się od takiego właśnie pogaństwa, od takiego fałszywego wyobrażenia Boga. Bóg nakazuje, zobaczcie, nakazuje mm -hmm. wszędzie, wszystkim ludziom pokutować. I tutaj myślę, że mamy tę te, te, ten, ten, równowagę, Między Bogiem, który się objawia, a jednocześnie Bogiem, który nakazuje człowiekowi się opamiętać. I Jeśli Bóg nakazuje człowiekowi coś robić, to znaczy, że przynajmniej w jakiejś mierze jest to zależne od tego człowieka. Że to człowiek albo się opamięta, albo się nie opamięta. Zatraci. Albo przyjmie to Boże objawienie i to Boże wezwanie, albo je odrzuci. Więc, tak jak ostatnio tutaj rozdyskutowaliśmy troszkę na temat Bożej suwerenności i ludzkiej odpowiedzialności, to myślę, że to jest cały czas obie, obie prawdy równolegle są głoszone w Biblii: że Bóg faktycznie jest niezależny od nikogo, od niczego. Tutaj też czytamy, że nie możemy Mu nic dać, nie mieszka w świątyniach ludzką ręką zbudowanych, nie potrzebuje, żebyśmy Mu służyli naszymi rękami, co wcale nie oznacza, że Bóg nas nie kocha, to nie znaczy, że nie jest nami zainteresowany. Natomiast, tak jak mówiliśmy ostatnio, musimy być, dobrze to definiować, żeby nie popaść w jakieś dziwne poglądy, że teraz, no, jakby Bóg jest w jakikolwiek sposób od nas zależny, czy że ta Jego miłość jest jakąś sentymentalną, emocjonalną miłością, tutaj musimy być bardzo ostrożni, żeby nie po pomieszać tych terminów, którymi Biblia się posługuje, mówiąc o Bożej miłości do nas i Jego suwerenności. Tutaj na przykład mówi, wzywa wszędzie wszystkich ludzi do pokuty i mówi o tym, że będzie sprawiedliwie sądził cały świat. Więc jeżeli jest sąd nad człowiekiem, to znaczy, że jest jakaś odpowiedzialność człowieka. To nie jest tak, że jesteśmy marionetkami. To nie jest tak, że jesteśmy tutaj na, mm. zdani na, tylko i wyłącznie na Jego łaskę. Owszem, jesteśmy zdani absolutnie na Bożą łaskę i bez Jego łaski Wszyscy byśmy poginęli i ten świat przestałby istnieć. Natomiast sąd jest zawsze związany z odpowiedzialnością. Bóg sądzi człowieka za jego decyzje, ludzkie decyzje, nie za swoje. Bóg nie będzie siebie sądził, będzie sądził wszystkich ludzi. Więc każdy człowiek zda za siebie samego, Biblia mówi, sprawę przed Bogiem. Więc jest odpowiedzialność na każdym człowieku, co zrobi z tym światłem, które Bóg mu dał, z tym objawieniem prawdy, które Bóg człowiekowi dał. I tak jak widzimy, jednym dał więcej, drugim nam dał mniej, więc sprawiedliwie będzie sądził. Nie będzie sądził wszystkich według tej samej miary, ale będzie sądził człowieka według tego, z czym go obdarzył, według tego światła, któremu człowiekowi dał. Więc my Czasami, wiecie, wdajemy się w takie filozoficzne jakieś domniemywania, co Bóg zrobi z tymi czy z tamtymi, którzy nigdy nie słyszeli i tak dalej. Myślę, że ten fragment mówi nam o tym, że Bóg będzie sądził sprawiedliwie, cały świat. Więc tamtych ludzi będzie sądził w inny sposób niż nas, którzy mamy objawienie. Inaczej będzie sądził tych, którzy wyraźnie słyszeli Ewangelię i ją odrzucili, od tych, którzy jej nie słyszeli i mieli inne objawienie Boga, mieli inne światło, które Bóg im dawał. I to już nie nasza rzecz, wdawać się w osądy, które Bóg sobie zarezerwował. To Bóg będzie sprawiedliwie sądził, odkryje te wszystkie tajemnice serca, odkryje te różne rzeczy, których, których my nie mamy pojęcia. Więc tutaj Paweł zapewnia tych ludzi, że i oni będą sądzeni. I to jest też coś, co my musimy mówić, kiedy głosimy Ewangelię. Zobaczcie, my często zaczynamy od Bożej miłości, od Bożej dobroci. Tutaj Paweł nic nie mówi o tych rzeczach. Paweł mówi, że Bóg jest stwórcą. Mówi o tym, że Bóg jest niezależny od człowieka i że Bóg wzywa człowieka do pokuty i Bóg będzie sądził człowieka. I mówi, że potwierdził to wszystko, wzbudzając Jezusa z martwy. Ciekawe, że nic nie mówi o Bożym miłości, bo, bo nic nie, nie mówi, mówi o Bożym jakimś tutaj pragnieniu, zbawienia człowieka. Ja nie mówię, że to, to się gdzieś indziej nie pojawia, bo Biblia o tym mówi w innych miejscach. Natomiast, kiedy rozmawiamy z takimi jak tutaj, ludźmi, którzy, wiecie, kierują się umysłem, kierują się y, swoją jakąś filozofią, to Paweł im tutaj przedstawia tę Ewangelię w inny sposób. My czasami, wiecie, mamy taki sztywny szablonik, nie? Cztery kroki i myślimy, że przedstawimy jakiś szablon, no to a tutaj naprawdę potrzebujemy mądrości Ducha Świętego. Z kim mamy do czynienia? Jak, jak do Niego dotrzeć z Ewangelii? To nie o to chodzi, że głosimy za każdym razem inną Ewangelię. Ewangelia jest jedna. I to w centrum tej Ewangelii jest zawsze Pan Jezus. I do Niego zawsze musimy dojść. Ale w jaki sposób dochodzimy do tego jest bardzo różne. Inaczej będziemy rozmawiali z dzieckiem, inaczej będziemy rozmawiali właśnie z człowiekiem bezdomnym, inaczej będziemy rozmawiali z jakimś profesorem, czy, czy tak. kimś, kto jest oczytany, zna Biblię i, i ma jakieś pojęcie o tym o tamtym, więc tutaj potrzebujemy też mądrości i prowadzenia no, jest ducha. Paweł też mówi, przykład, że dla obrzezanych to jest tylko obrzezanych, tak. dla nieobrzezanych, nieobrzezanych. Dokładnie. Czyli on właśnie potrafił odnaleźć się wśród tak. różnych ludzi i też Bóg go, wiadomo, przysposobił tak. do tego. To też no, był wyjątkowy człowiek pod wieloma względami, ale ja wierzę, że i nas Bóg może użyć w rozmowach z różnymi ludźmi. Kiedyś pamiętam takie świadectwo, słyszałem o pewnym właśnie takim wykształconym człowieku, który słyszał jakiegoś tam kaznodziei który tak niezbyt może elokwentny był i postanowił posłuchać Go, żeby później do Niego podejść i mu nawtykać, nie? tam Co on tutaj za głupoty gadał i jakim językiem w ogóle się posługiwał. Ale jak słuchał Go, to Bóg otworzył Jego serce i nawrócił się w tym, w tym słuchaniu tego niewykształconego, nieelokwentnego, prostego, wierzącego człowieka. Ale ta moc Ewangelii... Amen dotknęła jego serce. serce i już mu przeszło, wiecie, te wszystkie <głos> rzeczy, które wcześniej chciał mu tam wyrzucić. Więc wiemy, że Ewangelia ma moc i nawet jeśli nie jesteśmy jakoś tam super elokwentni, nie znamy odpowiedzi na wszystkie pytania, nie powinniśmy się tym zniechęcać, nie powinniśmy się tym przejmować, tylko modlić się, aby Bóg mógł nas użyć w każdej sytuacji. Amen. I czasami wystarczy proste zdanie, proste słowo, Nie, które, stara. jeśli jest natchnione właśnie Duchem Świętym, Amen. to uderza w serca i, i Bóg dokonuje cudu. Cudu. Amen. To, co powiedziałeś, że o tym, że tak myślałem o tym, że, że jaki człowiek jest, nie? Że jest inny pośród tego wszystkiego, co jesteśmy. Dlatego mi się tak przypomniało, że Bóg powiedział, uczymy człowieka na nasz obraz. Tak, tak jest. Jesteśmy Bożymi ludźmi i na obraz Boga, to ja nieraz to tak w moim sercu cieszę się, mhm. że jestem na Jego obraz mhm. obojętnie, jak ja jestem, ale jestem Jego. Jest, mhm. Jestem Jego obrazem, prawda? I tak. to się cieszę, że jednak Jesteś ponad tego wszystkiego mm. inni. Tak. Inni jesteś. Mm. Tak. O, to... mm. Niesamowite. Kiedyś słuchałem takiego chłopca, który miał jakieś takie poważne schorzenie. Mm. Nie pamiętam, czy to był jakiś właśnie Down, czy to był jakiś tam inny taki, wiecie, że bardzo tak ciężko było nawet słychać to co mówił. Mm. I, I on tam w jakiejś szkole mm, miał. chciał jedno zdanie powiedzieć. Mm. I, I pozwolono mu tam wyjść, w tej szkole, i on jedno zdanie powiedział. Y, w taki, mówię, bardzo niewyraźny sposób, ale powiedział coś, coś takiego właśnie, że Jezus y, go kocha i on kocha Jezusa i wie, że Jezus za Niego i za nich wszystkich oddał życie. Czyli jedno krótkie zdanie i na tej sali po prostu cisza i wiele łez tak. tak, popłynęło z oczu. Ja też słuchając tego od razu, w oczach się łzy zakręciły. Myślę, taki chłopiec, który wiecie, musiał też tam, nie wiadomo, jak bardzo się przemóc i przygotować, żeby to jedno zdanie wydukać z siebie ale w tym było, to było tak prawdziwe, to było tak naprawdę pełne życia i mocy, to było widać, że to nie są puste słowa, wiecie, jakoś. Tylko On powiedział to, co było Jego życie. Wie? To było naprawdę pełne Bożej mocy. Także czasami, zresztą wiemy, że Bóg wybrał to, co słabego u świata, to, co niskiego, to, co nie jakiegoś wysokiego rodu i znaczące. Właśnie to jest też, w tym widzimy wielkość Ewangelii. Mm. Paweł mówi o sobie, że jesteśmy jak pomieciny u tego świata. Mm. Jesteśmy tylko glinianymi naczyniami. Mm. Nie szukamy, mówi w sobie mocy, ale wiemy, że ta moc, która <grym> działa nie jest z nas, ale jest z Boga, który w nas uczynił sobie mieszkami. Paweł też to ciągle podkreślał, że to mm. Boża łaska, Boża mm. łaska która w Nim skutecznie działa. Więc tutaj też my musimy na tym polegać. Nie, nie, nie przejmować się tym, że ktoś tam nas zagada, czy ktoś tam jest w takiej czy w innej sferze od nas inteligentniejszy, czy, czy większą wiedzę ma. Nie powinniśmy dać się tym zatrzymać w dzieleniu się Ewangelii tak. z ludźmi. Tak. Ufać, że on w swej łasce użyje nas, jeśli tylko mu się poddamy. Jezus nawet powiedział do swoich uczniów, żeby specjalnie się nie przygotowywali, kiedy będą przesłuchiwani z jego powodu. Mówi, Duch wam da wtedy, co macie powiedzieć. Naprawdę, historia jest pełna takich świadectw nieraz bardzo prostych ludzi, którzy tak mądrze odpowiadali różnym swoim prześladowcom, że tamci z zamknięte ustami nie wiedzieli, co, co zrobić z ich słowami. Także no, tutaj oczywiście mamy Pawła, który jest człowiekiem wykształconym i światłym i tak dalej, ale to nie oznacza, że tylko tacy jak oni są w stanie tak skutecznie dzielić się Ewangelią Historia Kościoła jest pełna bożych ludzi. Mhm. Często mówię prostych ludzi, którzy w mocy Ducha Świętego pozyskali wielu, mhm. dzieląc się właśnie tą Ewangelią pod natchnieniem Ducha mhm. Świętego. I Tutaj no, winniśmy też, też o to się modlić, żeby Bóg nas tak mógł używać i mhm. uzdaniać, żebyśmy składali dobre świadectwo o Panu Jezusie. Czyli zobaczcie, Paweł przechodzi do kwestii sądu i zmartwychwstania. W ogóle wygląda na to wcześniej, że oni myśleli, że Paweł mówi o dwóch bogach. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Tam wcześniej jest powiedziane, że... Gdzie to było, gdzie to było tam, gdzie Paweł mówił, tam, gdzie była mowa, że mówił o Chrystusie i zmartwychwstaniu, który to wiesz był. Tutaj gdzieś to było tam wcześniej. Nie, nie, nie. Wcześniej, wcześniej. Tam, gdzie mu było spodziane, że on głosił Chrystusa i zmartwychwstanie. To wygląda na to, że oni myśleli, że Paweł głosi dwóch bogów. <głos> że głosi tego właśnie Chrystosa i Anastazis, mm -hmm. to słowo zmartwychwstanie po grecku. Czyli oni <grym> myśleli, że to są dwaj bogowie, bo tam jest powiedziane, że. No, tutaj właśnie szukam tego wiersza gdzieś, mi to uciekło. Czytaliśmy to przed chwilką. Także, także, no, tutaj takie było ich wyobrażenie. Natomiast widzimy, że, że Paweł tutaj mówi o jednym Bogu i który swojego syna dał i który swojego syna wzbudził z martwych. Oczywiście tutaj to, to, to całe to był 18? Tak. Tak dokładnie. Czyli zobaczcie, jest, zwi jest zwiastunem obcych bogów. Głosił im bowiem Jezusa i z martwych <głosy> Czyli oni <głosy> najprawdopodobniej. <głosy> tak. Hmm. Znaczy, potocznie, tak. Mm. Tak, to, tak to pojmowali, że jakiś, mm -hmm. jakiś Bogów, nie Boga, tylko mm -hmm. zdaje się, że jest zwiastunem obcych bogów. Głosi tak. im bowiem Jezusa i zmartwychwstań. Mm -hmm. Czyli na początku totalnie nie rozumieli, o czym On mówi, ale to nam też pokazuje, że to było jego, jego centrum jego nauczania, tak? Jezus i to, że Jezus został wzbudzony z martwych. Tutaj podczas tej mowy mamy troszkę więcej informacji, więc widzimy, że On nie tylko mówił o, o, o zmartwychwstaniu, ale też właśnie mówił o istocie Boga, o naturze Boga, o wymaganiach, Boga o sądzie i o odpowiedzialności człowieka. Natomiast rzeczywiście sprowadzał to do tego, że Jezus umarł, zmartwychwstał, no i wtedy to było totalnie przeciwne tej, tej ich filozofii, zarówno epikurejczycy, jak i ci, ci jak oni ci, ci drudzy nazywali? Stoicy. Stoicy. Jedni i drudzy nie wierzyli w możliwość zmartwychwstania. Oni, co prawda, niektórzy wierzyli w jakieś życie pozagrobowe, natomiast nie w ciele. Nie wierzyli, że ciało może powstać z martwych. To jest, dla nich to było nie do przyjęcia w ich filozofii, co wcale nie oznacza, że teraz my mamy dopasowywać Ewangelię do tego, w co ludzie wierzą. Tak. Paweł im powiedział prawdę, wiedział, jaka jest ich koncepcja, niemniej jednak głosił to, co jest częścią Ewangelii. I my również, to, że ludzie się mogą śmiać, czy że mogą mieć tam jakieś swoje koncepcje, to, to nie, nie zwalnia nas z obowiązku mówienia im całej Ewangelii. Więc tutaj jedni się naśmiewali, a inni powiedzieli posłuchamy Cię o tym innym razem, albo ponownie. Czyli już nie byli za bardzo zainteresowani, żeby tak. słuchać, kiedy powiedział im o i Słuchali do momentu, kiedy im tak, pasowało. Tak długo, jak nie, nie nadepnął im za mocno na stopy, no to jeszcze słuchali. A jak już powiedział to, tak. czego nie chcieli słyszeć, to się zaczęli wycofywać z rozmowy. I to, to też jest coś, na co się musimy nastawić. Że powiedzenie ludziom pewnych rzeczy obrazi, zdenerwuje, zniechęci, ale to nie oznacza, że no. dlatego nie mamy mówić. Ta nie mamy mówić o sądzie, nie mamy mówić o grzechu, nie mamy mówić o sprawiedliwości. No nie właśnie. Bez względu na to, jak oni zareagują, to my musimy mówić całą prawdę. I wiemy, że czasami ludzie reagują negatywnie, a później to gdzieś w nich pracuje. To ziarno zostaje zasiane. I pracuje Bóg. Tak, i Bóg dalej porusza serce, przemawia, pociąga, więc... Naszą rzeczą jest po prostu siać. Naszą rzeczą jest być wiernymi zwiastunami Ewangelii, a to, czy oni uwierzą, czy odrzucą, czy się nawrócą, czy nie, to już nie jest nasze dzieło. To już jest dzieło Boga i ich odpowiedzialności. Czy przyjmą, czy odrzucą. Ziarno zostało... To jest nasze zwracanie, żeby siać i modlić się, aby Bóg dał wzrost a resztę zostawiamy z Bogu, Bogu. I tutaj też widzimy, że pomimo, że niektórzy się śniali, a inni chcieli to odłożyć na później, to niektórzy przyłączyli się i uwierzyli, zobaczcie. Nie tylko przyłączyli się do Niego, ale też uwierzyli. Więc i tutaj Paweł odniósł sukces, można powiedzieć. To nie była żadna klęska, to nie była żadna pomyłka. Paweł dzielił się Ewangelią i, i ta Ewangelia przyniosła zbawienie tym, którzy uwierzyli i którzy poszli dalej za Nim. Więc i też my, jeśli wiernie głosimy, jeśli wiernie dzielimy się Ewangelią, wierzymy, że nasza praca nie jest daremna. I czasami Bóg daje nam widzieć owoce tej pracy, czasami Musimy czekać na te owoce. Widzimy też w różnych miejscach, w różnych czasach ta, ta, ta, ta, ta moc Ewangelii i też te skutki Ewangelii są różne. Dzisiaj są kraje, gdzie Kościół naprawdę się dynamicznie rozwija i o dziwo są to kraje, gdzie są największe prześladowania. Tam Bóg wydaje się w największej mocy działa i wiele serc się nawraca kraja, gdzie jest wolność, swoboda Mało. Raczej kościół się nie rozwija, wręcz zamiera. Coraz mniej zborów, coraz mniej zdrowych kościołów, coraz więcej jakiejś takiej dziwnej pustki. Jak ostatnio słuchałem takiego brata, który podróżował właśnie po tych kościołach prześladowanych, w Indiach, w Chinach, to mówi, że jak oni słyszeli o zachodnim Kościele, to po prostu śmiali się do rozpuku, hmm. że tak wygląda Kościół, że ludzie jakby patrzą na Kościół w kategoriach spotkania się raz w tygodniu na nabożeństwie. Tak. Dla nich koncepcja Kościoła hmm. jest zupełnie inaczej wygląda. Hmm. Codziennie spotykają się na modlitwę, hmm. w Słowie trwają, tak. dzielą tak. się, załatają, wspierają kiedy tylko mogą i to te ich spotkania nie mają żadnego rozrywkowego charakteru, tak. nie do pomyślenia, żeby tam jakieś światła, jakieś dymy, jakieś efekty specjalne, jak oni o tym słyszą, po prostu śmieją się. Śmieją się do rozpuchu, mówi się śmiali, nie wierząc, że to w ogóle jest możliwe, żeby coś takiego nazywać chrześcijaństwem. Nie? Także naprawdę musimy się pilnować, żeby nie dać się wkręcić w jakąś religijną machinę, która no, tak naprawdę jest nastawiona na zadowolenie człowieka, na mhm. rozrywkę dla człowieka. I niestety wiele kościołów dzisiaj w świecie zachodnim no, ulegają tej iluzji, że jak zrobią ciekawe y, takie, wiecie, nabożeństwo pełne <trym> efektów specjalnych jakiś przeżyć, no to wielu ludzi się nawróci. No wielu ludzi może przyjdzie, bo to pociąga cielesnego tak. człowieka. Ale się nawrócą? To jest inna sprawa. Moja córka jest teraz tam w Wielkiej Brytanii, czasami mi przysyła jakieś filmiki z mm -hmm. tam kościołów, które odwiedza w Londynie. No, to niektóre... Jak teatr, naprawdę. Scena... Muzycy, tacy na wysokim poziomie światła, lasery, dymy, wszelkie no, maści, no, no, no, jakiejś wiecie, rzeczy. Nie? No, i to robi wrażenie no, na młodych ludziach. Ludzi. E, to się ludziom podoba. Ale ja jej pytam, ale czy ty jesteś w stanie tam Panu Jezusowi nie? oddać chwałę i dziękować? Mu? No to ona się śmieje wtedy, nie? Czyli widać, że to jakby nie o to chodzi. Mm -hmm. Nie ma tego wewnętrznego przeżycia po prostu. Jeszcze proste. nie, jeszcze nie. Mam nadzieję, cieszę się, że w ogóle gdzieś wiecie, chodzi, szuka, że, że tu, tam w różne miejsca. Nie. Natomiast jakby widzę, że no te, ta, ta, ta atrakcja tych kościołów, taka dla cielesnego człowieka, nie przynosi, nie prowadzi do zbawienia. Mm. I to jest smutne. A, a jeszcze pamiętam, że no takich tam poznak, jeżeli jest takie no, kościoła w Anglii, tam... Młodych ludzi wynomywali bardzo drogie limuzyny luksusowe i ich odbierali z domu limuzyny, limuzynami, a takimi bardzo drogimi, nie? Takimi długimi. No takie jak dla bogatych ludzi, takie. No, no. Co się kojarzą, takie bardzo długie, tam wszystko masz, nie? W tych limuzynach Podejrzeli pod domami. Paweł, ja myślę sobie, że y, tak sam bierze o tym. Kościół pełny. Ma tych często jeździsz i widzisz to wszystko i tak też ja to tak widzę, że koś, kościoły mogę powiedzieć tak, kościoły zapomnieli o dwóch rzeczach. Jak czytam, bardzo lubię czytać pierwszy list, dzieje apostołów, w czym oni byli i gdzie ta chwała była. W poście, w modlitwie i z serca. I tam się objawiał Duch Święty. Ludzie widzieli w nich Bożą taką moc, i oni kiedy posili to, bóg przydawał ludziom do kościoła. Mm -hmm. Dlatego kościoły, ja na przykład wiem, bo teraz zaprosił mnie do Młodego dojechał i tam mówi, że on, jakby, jak to można powiedzieć, po prostu, no, jest, może może można powiedzieć, albo zimny, albo gorąca albo letni. Nie wiem, ja hmm. po prostu rozmawiałem tak, ale i on powiedział, że brakuje mu tego, co było kiedyś. I dlaczego tu uciekł? Hmm. W poście, w modlitwach i spotykaniu się, hmm. modynie się o to, aby naprawdę Bóg zadziałał. Wiek życiu, nie? Tak. Że ludzie, ale w tak. wiek życiu, w jego życiu, a później się to wjawi na ludziach. I on, I on mówi, że po prostu pragnie tego. On sam powiedział, że mówi Jurek zapomnieliśmy o dziełach Posłów, tak przypomnę. I to było prawda, bo naprawdę to jest coś, co Kościół powinien to po prostu normalnie naśladować w tej Kościół dziejach posłów. Ja pamiętam, że my, kiedy byliśmy, pierwsza miłość przyszła do nas, to nic nie chcieliśmy, tylko spotykaniem się z braćmi i to było od poniedziałku do soboty hmm. modlili się o to, aby Bóg działał w naszym hmm. życiu i wtedy modlili się o Kościół, żeby ci, którzy przyjdą i naprawdę był efekt, nie tylko w Kościelach, ale w, w nas był. W hmm. nas. My bez tego, bez postu, to nie było, po prostu nieraz mówiliśmy, że jak ktoś było 40 minut, to nie to, żeby jeden, ale każdy brat brał jeden dzień. Hmm. I po prostu to się objawiało, mm. sam sobie po prostu umierał dla świata, dla swojego ja i, i to jest potrzebne w kościele, mm. takie hopy dopy to już niepotrzebne jest, ale mm. trzeba wziąć się za to, co dzieje apostoła, pościć. Nawet żona też, nie chcę tam mówić, ale też pości, ale ona mówi, dlatego żeby moje ciało umierało. Mm. Żeby po prostu więcej tam Boga było, więcej tego namaszczenia Bożego. Mm. I ja wierzę, że Kościoły powinny wrócić do tego stanu cudzenia apostołów. Mm. To będzie, nie będzie tak jak Paweł mówi, że światełka nie będą potrzebne, mm. jakieś piękne słowa. Starczy, że mm. Duchu powie, że mm. Kocha Go i wszystko będzie. Mm. Ja bardzo lubię teraz nasłuchiwać tych bezdomnych, co on potrzebuje. Słucham jego, jego opowiedzi, jak, jak przeszedł, że żona umarła że ludzie go odrzucili. I Później pytam się, co ty potrzebujesz? On mówi, że potrzebuje Boga. Co trzeba zrobić? Czy uznajesz się za grzesznika? Czy uznajesz, się, że jesteś grzesznym człowiekiem, że potrzebujesz Boga? Jeśli tak, no to powiedz mu, jaki jesteś. I widzę, że naprawdę te ludzie nie, nie, nie mam mądrości, nie mam, bo to nic nie da, jeśli będę swojej mądrości, mówię to, co, nie, nie, trzeba wyczuć człowieka przez Ducha Świętego, co ten człowiek w jego sercu jest, i on wtedy powie ci, co on potrzebuje, przeszedł, ten chłopak bardzo dużo, palców nie ma, że o tym, że mhm. palców nie ma, Tak. pięć palców, czy coś takiego, mhm. teraz oko coś mu, no to, tak, takie życie wiadomo na ulicy, to niestety, Stracił oko, stracił oko, stracił i tak mówię, dzisiaj mówię, tak mi było szkoda go. Mm. Ale powiedziałem o Jezusie, nie wiem co zrobić, ale zapłakał i powiedział, że przyjdzie. Mm. Mówi, bardzo dużo wyniósł z tego kościoła. Nie mm. my to przyjdzie, czekałem na Ciebie. Mm. No co możemy dać tym ludziom? Nic więcej, tylko wysłuchać i powiedzieć, że Jezus naprawdę w każdej chwili może zmienić. Nie wiem. No oni jak byli tutaj, to mówię, był taki czas, że tam rzeczywiście wydawało się, że coś tam się zmienia, ale niestety oni popijali sobie na wokół. Tak, tak. i powiedzieliśmy, że jak tutaj mają być, no to nie mogą Popić pijać, sobie. że na to się nie tak. możemy zgodzić. No i tam jeden z nich później tam okradł jednego brata, tam, tamten brat też taki błąd już dawno tam swój telefon i tamten poszedł mu, no tam wszystko wyciągnął z konta i później no kilka dni później on, on, on zmarł, ten drugi chłopak, no. tak no, ten, który wyciągnął ten, ten, ten, który ten wyciągnął, ten ten ten wyciągnął ten pieniądze. te pieniądze, nie? a ten drugi już później taki był właśnie, on już mówił, nie chcę, żebyście mi tutaj narzucali, co ja mogę robić, czego no, ja nie się. mogę robić tak się jakoś zbuntował i nie chciał tutaj już mieszkać, no wiadomo na siłę, nie nibyśmy nie trzymali go. Tym bardziej, że no wiadomo, tutaj no, musiały być jakieś zasady, tak? takie podstawowe. Jak najbardziej. W Kościół, z... że, że, no... że... No, no, mówię, możecie tutaj być, ale muszą być pewne to zasady, to podstawowe. To no, więc on się uznał, że w takim razie gdzieś tam przeniesie na jakieś tam inne miejsce i jego sprawa To jego decyzja, ale mówię mu zawsze, że drzwi są otwarte, jeśli tylko pragniesz, no to chcemy ci pomóc, ale to nie może być tak, ja mówię, ja do środka cię zawieziemy, pomożemy ci, ale ty musisz chcieć. Nie? Tak. Musisz ja. szukać Bożej pomocy i zwrócić się sercem do Boga. A jeśli nie, no to nie, nie mamy tutaj nic do zaoferowania, więc oferujemy Pana Jezusa i wierzymy, że On wystarczy, Oj, tak, Boże. ale to musi być całym sercem pójście za Nim, no, a nie takie kombinowanie mm -hmm. po swoim. Także, no to, nie na, ma Także takie, nie? No, Może musiał jeszcze dostać troszkę i może dałby Bóg, żeby się opamiętał. Nie? Zawsze jest nadzieja, mm i dobrze jest właśnie dzielić się ewangelią i tak jak rozmawiamy, tutaj nie chodzi o zrobienie Kościoła jakimś miejscem atrakcji, mm. rozrywki mm. Czy, czy jakiegoś, czegoś co byłoby przyjemne dla cielesnego człowieka. To nie jest nasze zadanie. Kościół ma wywyższać Boga, i wywyższać Jezusa i prezentować no, naukę Bożą. Która wzywa człowieka do rezygnacji z wielu rzeczy, a nie zaspokajania człowieka pod każdym względem. Więc Ewangelia jest piękna, jeśli zobaczymy piękno Chrystusa i zobaczymy Amen. piękność i wartość życia wiecznego przede wszystkim. I tragiczny stan człowieka bez Jezusa, bo każdy, kto nie ma syna, nie ma życia. Jest, jest w śmierci. I czeka go wieczna śmierć, wieczne cierpienie. Więc to jest pomyśleć o tym, wiecie, o tym, co czeka człowieka bez Jezusa. Stan, w którym nie ma żadnej nadziei przez wieczność. To jest po prostu niewyobrażalne cierpienie, niewyobrażalne trwanie w stanie śmierci. Także naprawdę mamy za co Bogu dziękować i mamy dobrą nowinę, którą prezentujemy ludziom tego Amen. świata i nie możemy też zapomnieć o tym, jak, jak dobra jest to nowina, jak, jak wielka jest to, ta nowina o zbawieniu. Amen. Wielka jest różnica między człowiekiem zbawionym i człowiekiem potępionym. Ja nieraz widzę Benia, bo on cały czas słucha Pawła, <laughs> I, i, i, i po prostu tak, i, i pójdę w tym filmuje Jezusie, nie? I tak usiadłem z boku, patrzę się na Niego i On mówi, że to mnie, nie? Tu i tu, nie? Pokazuje, nie? A ja mówię, a wiesz, co On zrobił dla Ciebie? Hmm. Wiesz, że On Cię bardzo kocha. ja On tak patrzył się na mnie, a ja, I love you, Jesus. A mm. ja, <grym> I love you, Jesus. No i na jakiś dzień do szkoły. No i przybieram go. I przyszło tak. Mój Beniu, chodź, nie? A on mówi, tak. Paweł, mm. czocz. To mi pokazuje. No on mu, ona on mówi, co? Mówi, ja mówię, że, że zaprasza Cię do kościoła. Mm. Mówi, czocz. Ona to trochę zrozumiała go, niej Jakoś tak, że nie wiem, Bóg nawet użyje takiego człowieka, który... Tak? Ja jestem podziw dla tych prawowych, jak Bóg działa w tych dzieciach, jak działa w niepełnosprawnych. Nie? I ja wierzę, że tam, gdzie Benek jest, zauważyłem od Anglii aż tutaj, on jest takim błogosławieństwem i on po prostu... Przykazuje tak, że po prostu ta Bóg używa, bo ja tu widzę, że dla mnie to jest po prostu tylko dziękowanie Bogu. On mówi w jaki sposób o Bogu, pokazuje swoją miłość, on tych dzieci kocha i to wszystko. I zawsze miał zdjęcie Jezusa i pokazywał. Hmm. W Anglii pokazywał, mówi, Zdjęcie zdjęcia. Jezusa. Tak, znaczy się Jakieś. No. I on mówi, tak, tak, on pokazuje, że że Jezus połowie. Mm. No. I on mówi, tak. I on, kiedy słucha kazanie, słucha i później jeszcze tak nieraz zapłacza. Ja nie? mówię, czemu ty płaczesz? Do niego się pyta. A on mówi, Holy Spirit", że mm. dotyka go, nie? Lubi Pawła słuchać. Takie jest, że Dzień i noc, rano stanie już Paweł, a dopiero idzie, mówi Paweł, mówi, no, mówi Paweł, mówi słowo. I, i godzina, sima godzina, mu puszcza, on podsłucha, ubiera się i idzie. Daj Bóg, żeby w moim sercu tak było, żeby codziennie od rana do wieczora słucha słowo, żeby mówić, hmm. przyjmować, daj Bóg, hmm. no W szkole wiedzą, że on tam... Kościół powinien właśnie tętnić życie. W nie? mm. nie? od, od niedzieli do niedzieli, no to on jest chrześcijaństwo. Tak. Nie. Nie. Każdego dnia musimy żyć I tak, Jezusem. No, tak. I też w tej relacji między sobą właśnie. Mm. Nie tylko w niedzielę się spotkać, się przywitać no, i. Tak. I, no. W moim sercu jest pragnienie takie, naprawdę. Ja tam powiem szczerze. My zawsze mieliśmy gości w domu, od soboty do niedzieli, zawsze. Hmm. I dla mnie to było coś, co było dla mnie takie nie. życie. Ja posłuchałem, ja bardzo lubię słuchać to, jak przeżywa. Ja się zawsze pytam, ja nawet pytałem się, jak życie twoje z Jezusem? Nie pytam się, co tam zarobiłeś, czy co nie. Jakie życie z Jezusem? Co Co może mi powiedzieć? Mm -hmm. Jaki stan Twój jest? Czy szukasz Boga? I kiedy bracia przychodzili, to dla mnie rosło serce, bo każdy coś powiedział Bogu, jak przeżywa. I to naprawdę przeżywali ludzie. I teraz moje serce tak płacze, powiem wam szczerze, że był taki jeden, jest taki brat, jeden, który z więzienia wyszedł. W tych czasach chodził do kościoła, taki Zbyszek Głowacki. Spotkałem go kiedyś. W więzieniu, spotkałem go w więzieniu i od tego czasu moje serce było dla niego takie szczere. I on się nawrócił, kiedy my wyjechaliśmy, po prostu nie było tych spotkań takich. Nie było takie, żeby po prostu zapraszać go. Kiedy go widzi, zaprosz do domu, nie było takiego coś. I on po prostu I dzisiaj dzwonił do mnie brat i powiedział, że był w szpitalu. Prawie umierający, bo pił, zaczął pić, kościół się modlił. Wyszedł z tego szpitala i co się stało? Diabeł go szukał i poszedł znowu do kościoła katolickiego. No i po prostu wierzę, że wierzę, że Bóg może w taki sposób, jak pojawił tam mi łaski, że spotkam się z Nim, bo tak naprawdę to jak brat. Cielesny dla mnie był. Ja mówię o cielesnym, a duchowym był. Ja go bardzo szanuję, gocham. Jego żonę też szanuję. Był dla mnie takim też taki typowy ewangelista. Paweł, że on chodził z Biblią, naprawdę głosił policjantom wszystkim na ulicy, stawał i głosił Słowo Boże. Ale tutaj zanika. Ja wiem, że potrzebujemy takiego spotkania się, rozmowy szczerze. Nie. Żeby nie kryć się, no, spotykać się w domach, zapraszać, to jest dla mnie coś pięknego, naprawdę. Mm. Jest coś, coś, co Kościół też to robi kiedyś, nie? Daj Bóg, żeby tak było. Nie? Mm. nie? Tak. chcę podjąć decyzję. No, no, też myślę, że to nasze właśnie otwarcie dla... domów, to też jest bardzo tak, ważne, Ważne, tak, tak, tak, kiedy tak, mamy tak, możliwość otworzyć swoje domy, zapraszać braci, siostry, mm. spotykać się właśnie na modlitwę, na rozważanie tak, słowa. Tak, dzielenie się tak, tego, co przeżywamy. Mm. Wiadomo, że ludzie są też w różnych etapach życiowych i mm. gdzieś tam są okresy, gdzie nie jest to takie łatwe, ale mm. myślę, że wielu ludzi ma możliwości, tylko nie ma chęci, nie ma pragnienia. To zagasło trochę. Nie? Tak, to gdzieś przygasło. Myś, pamiętam, tutaj też mieliśmy takiego brata kiedyś, który no tak się dramatycznie nawrócił, naprawdę, Bóg mu się objawił i no, taką miał wielką przemianę życia. Bóg go wyrwał z długów, wyrwał go z nałogów i po jakimś czasie gdzieś coś właśnie tak zaczęło się dziwnego dziać i to nie była kwestia, że nie mieliśmy z nim kontaktu, bo nawet na obwiedzaliśmy go, rozmawialiśmy z nim, ale on zaczął ukrywać pewne rzeczy, Zaczął pewne rzeczy robić złe i zaczął gdzieś tam je ukrywać, zaczął brnąć w pewne rzeczy i wszelkie nasze wysiłki, dopiero później gdzieś tam się przyznał do pewnych rzeczy, ale niestety też odszedł od Boga i też wrócił z powrotem do kościoła rzymskiego, co dla mnie było szokiem, bo... Miał takie świadectwo, wiecie, jak Bóg mu objawił, że tam ten kościół jest zgubny nie? i on sam o tym publicznie mówił. A, później, a potem ten grzech go to, to tak pomotał, gdzieś tak yy, odebrał mu rozum, można powiedzieć. Nie? Tak. A, to, to no to, to wiesz pewnie, o, to, to jest, ty to pamiętasz, ty, no, no, a ty nie chcę tutaj, że no, no. tak powiem, bo... no, ale, ale, no, to tak, on Tak, tak, i, i on wiesz, przez lata to był to u nas zboże, on był u nas zboża, nie wiem, przez 6-7 lat, no, kawał czasu i naprawdę, bo tak zmieniło jego życie, ta jego żona też, żeśmy z nią się spotykali i ona była też taka dosyć otwarta, wiecie, gdzieś tam, Ciągnęła go cały czas do tego katolicyzmu i ona jakby chyba tak na końcu uznała, a będzie mu łatwiej, wiecie, bo ona tam, no, tam to to ale to pokazało właśnie tą oziębłość serca, hmm. nie? że gdzieś tam w sercu yy, zaczęły się pewne rzeczy, o których on niestety nie mówił hmm. i to go totalnie pogrążyło. Ale wiem, że tam ma to Z Tak, pionęło, bo tam, nawet właśnie to mówię, to jako świadectwo nawet pamiętam, Tak, ale... Miał takie okresy, że jeszcze wydawało I się, my... że się mówię, podniesie, ale niestety no, stało się tak, jak się stało, więc czasami widzimy takie tragiczne tak. przypadki różnych ludzi, którzy my. gdzieś tam się oddalają i niektórych uda się uratować. A niektórzy, niestety, jak zatracą tę relację z Panem, to możesz ich mówić, tłumaczyć, ciągnąć. Mm. oni po prostu idą w duch. Tak. tak długo, jak nie ma tej szczerej, dogłębnej tak. pokuty, to, to tutaj człowiek no, na siłę nie wyciągnie. Potrzebna jest dogłębna pokuta. I tutaj, jeżeli nie ma tej zerwania z pewnymi sprawami, to, to, to, to, to, to po prostu grzech czytamy za twarde serce serca. Tak. Mhm. Jest to oszustwo grzechu. Jest, jest jest Człowieka po prostu oszukuje. Człowiek zaczyna myśleć, a to tam nic wielkiego. Jakoś tam dam radę. No, jeszcze trochę i sobie jakoś tam. I to jest oszustwo. To jest a oszustwo, oszustwo grzechu, które zabija duszę człowieka. powiem tak, że ja wiem, bo to stało się, tam w Nowej Soli kilka braci, którzy naprawdę byli tacy gorący, mm -hmm. ale kiedyś, kiedyś po prostu też y, tak Bóg y, mówił, że głosił o tym, że ten grzech zakryty, nie objawiony mm -hmm. Bogu, prawda, i mm -hmm. człowiek się wstydzi mm -hmm. powiedzieć, co powiedzą, prawda, tak. i ten i ten grzech doprowadził tego człowieka, nie, nie powiedział to Bogu, nie przyznał się, pociągnęło go. Zostawił żonę, wziął drugą, ciężko nie. go traf przywieź. Jeden znów powiedział o innych rzeczach, ale było tak, że kiedy ja słuchałem, tak naprawdę to Bóg mi pokazywał, że coś tam jest. No i nie chciałem taką wszystkich. Zabłałem go na bok powiedziałem, jest, jest coś, co nie wyznajesz Bogu i to już nie szczere. Zadaj sobie pytanie, czy naprawdę jesteś odpowiedzialny przed Bogiem, że to... Jeśli popatrzył na mnie, się zdenerwował i poszedł i po jakimś czasie też zostawił żonę. Mhm. Pożądliwość. Mhm. Pożądliwość do kobiet. Mhm. Ja nieraz, Bóg mi pokazywał te oczy Jego, to jest, nie musisz czynić, ale starczy że oczami. I to pociągnęło go i dlatego siebie zachęcam i zachęcam tych, którzy słuchają, żeby objawić. Objawić, szczerze powiedzieć. Jeden taki pastor powiedział, objaw diabła, nie kryj. Objaw diabła, dlatego że wszelki grze, który pochodzi i wyznanie, to jest od diabła. Mm. Mm. Powiedz szczerze, Bogu, Panie, to mnie się pociąga. Mm. Nie Cię, Bóg cię wybaczą, on cię nie, nie, nie, nie będzie się z ciebie śmiał. Mm. I to jest właśnie, to jest też u mnie takie, było, że ja miałam taką złość, kryłem, mąż, wina, maska, a to niepotrzebne, mm. jest, bo tak Bóg cię objawić. czy pójdzie wcześniej. Mm. I kiedy ja powiedziałam przed kościołem, że to mnie dręczy, Powiem szczerze, że my <głos》>, się nie czuję złości, bo jeśli ktoś mi coś powie, to ja po prostu kocham tego człowieka, bo wiem, że później zaraz mu coś powiem, że po prostu jak Cię kocham, ja się nie gniewam na Ciebie. To, co powiedziałeś, to dla mnie jest mhm. łaską, że ja mogę pokutować za to. Mhm. I tam powiedziałem właśnie moim, jak to się mi, cielesnym braciom, powiedziałem, że po prostu, wiesz, ukłamujesz Boga. Nie chciałem przed kością, zawołałem go z bratem i powiedziałem ukłamujesz Boga. Bóg mi po pokazał i, i wiem, że jest coś, co nie wyznałeś Bogu. Jeśli chcesz być wolny, tak. A jeśli nie, to diabeł Cię wyciągnie z kościoła i wyciągnął go. Mm. Był ewangelistą, naprawdę. Uwielbiał wszystko, ale ten grzeb był zakryty. Mm. Nie wystań. Dlatego to, co mam, ukryte, ja muszę wyrzucić to. Objawić. Co się ujawnia i światło. Tak, tak. I to trzeba oddać, oddać Bogu i Bóg uwolni Ciebie i naprawdę będziesz wolny w tym wszystkim, prawda? Niektórzy, jak słuchaliśmy teraz, nie, to alkohol, czy inne rzeczy, czy papierosy, czy później, czy wcześniej, Bóg to objawi. Dla mnie to jest świadectwem tak naprawdę moja żona na koniec powiem tak. Kiedy my mieliśmy spotkania, to on zawsze ona wychodziła sobie na pół tego, brała papierosy i tam paliła. Ja wiedziałem o tym, ale Kościół nie wiedział. I co Duch Święty zrobił? I ona usłyszała to, czy ja ciebie to nie widzę? Tak, po prostu ten głos. I przyszła przed nami przed kościołem i powiedziała, że nie będzie palić. Ponad 35 lat nie pali. Nie pali. I to im nie ciągnie. Ona mówi, słyszałem jak Bóg powiedział: czy ja cię tutaj nie widzę? Okrywa się tam, mogą się, śpiewałem, a ty przyszłaś tutaj? Do tego czasu koniec. I właśnie ta szczera, to co Panu nieraz słucham, szczera odpowiedź do Boga: to co ukryte, wydaj to, bo to nie jest Twoje. No, ale dobrze, że ona usłyszała ten głos, bo nieraz nie chcą mi ja usłyszeć wie. tego, nie? Zagłuszają to. Ja wiem, ale lepiej, jak to się mówi, objawić tego diabła, żeby je ja I w być wolny. Być wolny w tym wszystkim, co się robi. No, naprawdę, bo to nie ukryje się. To, to, ja, ja nazywam to, to krótkie nogi sam. Tak. Czy pójdziecie wcześniej, Bóg objawi cię po tego. prostu. Objawić tego szatana, jak to się mówi, jeden powiedział weź wreszcie rozwód z szatanem. Mm. Służy Bogu. I to jest wspaniałe. Nie? Ja wierzę, że wolność jest najpiękniejsza, co może być w Jezusie Chrystusie. Mm. Też Bóg umie. Też w Kościele musi być właśnie taka atmosfera i taka miłość, Amen, żeby bagrej. kogoś, kto wyznaje grzechy, nie potępiać, no, nie odręcić, a... nie plotkować. Nie. Bo niestety w wielu miejscach to jest, wiecie, ktoś się otworzy, a potem a to, a to, a to go jeszcze zniszczą, zniszczą nie? Tak. Zniszczą. Tak. tak. Więc na pewno też w Kościele musi być taka ta, ta. miłość, miłość tak, i takie, tak. taka dojrzałość, tak. w której ktoś, kto rzeczywiście chce zerwać tak. z grzechem, nie zostanie obokaleczony, no, jak najbardziej. Bo to niestety diabeł czasami potrafi jak najbardziej, jak jeszcze więcej szkody zrobić nie. przez... No tutaj wydawałoby się, ktoś chce niby dobrze, nie? Ale jak trafi na takich niedojrzałych Uch. braci czy siostry, no to czasami, mówię, potrafią taką narobić krzywdę, że się w głowie nie mieści, nie? Więc tutaj na pewno też, no, musimy być pewni, tak, z kim tak. mamy do czynienia, tak. do kogo przychodzimy tak. przed kim otwieramy nasze serca, tak. żeby też nie zostać, no, właśnie, zamiast otrzymać pomoc, to dostać jeszcze po głowie, nie? Tak. Bo niektórzy właśnie tak reagują, jakby się oburzają, popadają w taki święty gniew, a tak naprawdę, no, to, to, to, to, to Bóg, no, miłosiernie nas przyjmuje, kiedy się i, i otwieramy właśnie serca i tak samo my musimy siebie przyjąć wzajemnie. Nie? Biblia mówi, że tak jak Chrystus nas przyjął, tak my tak mamy tak przyjmować jest. innych, więc tutaj ważne jest, żeby kiedy ktoś do nas przychodzi z takim skruszonym, złamanym sercem, no, żeby naprawdę pilnować się i modlić się też, żeby Bóg dał no, właściwe podejście miłosierne do tej osoby i poprowadzić ją dalej no, w kierunku właśnie pokuty, w kierunku odwrócenia się. Bo w jedną i w drugą stronę można przegiąć. Nie można też przegiąć w taką stronę, a tam się nie przejmuj, tam, tam wszystko będzie dobrze, tam wiesz, Bóg wie, że jesteśmy tylko grzesznikami. Nie? Można też w taką stronę przegiąć, to też jest zgubne, nie? kiedy zamiast poprowadzić kogoś do pokuty i, i i jednak szukać ratunku i wyzwolenia, no to można jeszcze grzesznika utwierdzać w jego grzechu W takiej miłości. Tak to też nie jest miłość. Ale z drugiej strony, mówię, można czasami się oburzyć, można jakieś tam udawać, że jesteśmy świętsi niż jesteśmy. I wtedy to też żadnego z tego pożytku nie ma. Najgorsze są ploty. Ja, to już najgorsze, ploty jeżeli to zaczyna się roznosić. To jest jak szpital, nie? Nie jedynym wykażnym jest Pan Jezus. Tak. tak. Hmm. no czytajmy dalej tutaj 18 rozdział czytamy, że Paweł opuścił Atenę i przybył do Koryntu czyli cały czas Paweł idzie z północy na południe Grecji i dochodzi teraz właśnie tam do tego przesmyku gdzie jest Korynt i tam spotkał pewnego Żyda imieniem Akwila rodem z Pontu Czyli tu? Orzeł. Jak? So, orzeł. Mhm. Orzeł, chwila. Który niedawno przybył z Italii razem ze swoją żyną pryscylną. Ale jak to pryscyla, masz tam jej imię? Pryscyl. Tak, pryscyl. Mhm. Dawna, starożytna, coś takiego. Aha, Orzeł i starożytna. <laughs> Się brali. <laughs> ponieważ Klaudiusz zarządził, żeby wszyscy Żydzi opuścili Rzym. Więc była tam nagonka na Żydów i wygonili wszystkich Żydów z Rzymu, twierdząc, że oni są przyczyną jakiejś tam nieszczęść. Więc Paweł z nimi zamieszkał i miał to samo rzemiosło, co oni, czyli zajmowali się wyrobem namiotów zamieszkał u nich i pracował razem z nimi. I zobaczcie, znowu w każdy szabat rozprawiał w synagodze i przekonywał i Żydów, i Greków. A gdy przyszli z Macedonii Sylas i Timoteusz, czyli pamiętacie, tam wcześniej ich zostawił w Berei i czekał na nich w Atenach, ale tam do niego nie dołączyli, dopiero w Koryncie do niego dołączyli.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 Widzieliśmy, że Paweł już wcześniej szedł do Pogan, ale zawsze zaczynał i najwięcej czasu poświęcał Żydom w tych różnych mm -hmm. synagogach, gdzie oni się spotykali. I no, tutaj po raz kolejny widzi, że no, nie chcą słuchać, nie przyjmują Ewangelii. I Paweł tutaj nie twierdzi, że już nie będzie w ogóle z Żydami rozmawiał. tylko myślę, że mówi w kontekście Koryntu że od tej pory w Koryncie, skoro oni tak reagują, będzie głosił Chrystusa pugana. I w wierszu siódmym czytamy, że odszedł stamtąd i wszedł do pewnego, do domu pewnego człowieka imieniem Justus, który czcił Boga, a którego dom przylegał do synagogi. Czyli, czyli miłos sprawiedliwy. Justus. Mhm. No, czyli Paweł się przeprowadził dosłownie drzwi obok, obok synagogi. Teraz, skoro Żydzi nie chcieli słuchać, no to Pan Bóg otworzył mu drzwi obok synagogi u Justusa i zobaczcie, że przy przełożonej synagogi uwierzył. <śmiech> czyli tutaj niezła była sytuacja, że ci Żydzi w synagodze tam nie chcieli słuchać, się sprzeciwiali, ale przełożony synagogi się uwierzył w pana. Wraz z całym swoim domem, czyli cały jego dom też się nawrócił. I wielu Koryntian, którzy słuchali, uwierzyło i zostało ochrzczonych. Więc no, ciekawa sytuacja po raz kolejny i w nocy Pan powiedział do Pawła, widzę, hmm. nie bój się, albo dosłownie przestań się bać, czyli Paweł miał obawy, no, tak? Tak. Tutaj ta sytuacja no, też nie była dla niego łatwa, obok synagogi jednak był, więc nie wiedział, co tam Ci zrobią, aż wcześniej widział, do czego są zdolni. Tak? Hmm potrafili naprawdę targnąć się na życie, bo sam był świadkiem kamienowania Szczepana, więc wiedział, że to nie są przelewki i, i w całej swojej apostolskiej odwadze i powołaniu miał też ludzki lęk. I Pan mówi do niego nie bój się, przestań się bać, lecz mów i nie milcz, bo ja jestem z tobą i nikt się na ciebie nie targnie, aby Cię skrzywdzić. Mam bowiem liczny lud w tym mieście. I mieszkał tam przez rok i sześć miesięcy, półtora roku, nauczając u nich Słowa Bożego. Czyli zobaczcie, w wielu miejscach Duch Święty przekonywał Pawła, że czekają go prześladowania, więzy. No i widzieliśmy, w wielu miejscach był atakowany, był bity, Później, jak pisze drugi list do Koryntia, to mówi, że od Żydów pięć razy dostał po 40 uderzeń ruską bez jednego. Tak? Czyli Żydzi dla pewności, żeby nie przekroczyć tego przykazania, że nie wolno było kogoś uderzyć więcej niż 40 razy, 39 uderzali dla pewności, żeby się nie pomylić. Ale to było bardzo bolesne. To, to było. Trudno jest nam sobie wyobrazić, po 13 uderzeń, jedno, 13 uderzeń na klatkę piersiową, 13 uderzeń w jedno ramię, 13 w drugie. To człowiek był rozebrany i bity takimi kijami. Także to zostawiało i Paweł pięciokrotnie, pięciokrotnie dostał po te 40 uderzeń bez jednego, nie mówiąc jeszcze o innych biczowaniach od Rzymian. Jak widzieliśmy Filipi, przez Rzymian zostali zbici i zamknięci w dybach i Paweł też kilkakrotnie przez Rzymian też był bity. Także no, to też nie było tak, że wiecie, jemu tam on żą był ze skały, że był z żelaza i się nie bał tego. No, to, to bolało, to strasznie bolało i zostawiało sińce, zostawiało rany, zostawiało blizny i później też pewnie odbijało się na jego w ogóle zdrowiu. Także... To że był jego lekarzem. Miał tam braci, którzy się opiekowali, wspierali. Niemniej jednak to, to, to była służba pełna strasznego cierpienia. Nie? I tutaj ten strach... Yy, ktoś może czytać, no Paweł by się bał, gdzie tam? Przecież on tam się na pewno nie bał. No bał się. Miał obawę, że po raz kolejny dojdzie do, do, do jakiejś tutaj dramatu. Więc zobaczcie, tym razem Pan Jezus przychodzi do niego właśnie w takim nocnym widzeniu i go zachęca. Mówi, żeby się przestał bać, że tutaj nic mu się nie stanie. Że Bóg go ochroni w tym mieście od jakiejkolwiek krzywdy, że nikt się na niego nie tarnie. Czyli tutaj wyjątkowe miejsce, gdzie pomimo widzimy tej złej postawy Żydów, Paweł spokojnie przez półtora roku nauczał Słowa Bożego, tych, którzy tam uwierzyli, nawrócili się. Dopiero gdy Galileo został prokonsulem w Achai, czyli w tej części Grecji, Żydzi jednomyślnie powstali przeciwko Pawłowi i przyprowadzili go przed sąd. Czyli po półtora roku zmienił się prokonsul i widzimy tutaj, postawiono Pawła przed sądem. I zobaczcie, jakie oskarżenia mu zarzucili. Trzynasty wiersz. On namawia ludzi, aby niezgodnie z prawem czcili Boga. Czyli namawia ludzi, żeby czcili Boga, ale niezgodnie z ich prawem. Ha, przedziwny zarzut. Ponieważ jak wiemy, Paweł nie, nie głosił niczego przeciwko prawu. On wyjaśniał, jaka była rola prawa i jak w Chrystusie to prawo znalazło swoje ucieleśnienie i wypełnienie. Natomiast przeciwnicy no zupełnie to, jak zawsze, po swojemu będą nazywać i ujmować. Natomiast, kiedy Paweł chciał się bronić, kiedy już otworzył, otwierał usta, Galio powiedział do żywów. O Żydzi, gdyby się działo bezprawie, albo jakaś niegodziwość, znosiłbym Was jak należy. Lecz jeśli chodzi o spór dotyczący słów, imion i Waszego prawa, sami to rozpatrzcie. Ja bowiem nie chcę być sędzią w tych sprawach i wypędził ich sąd. <grym> Czyli zobaczcie, Bóg nawet posłużył się tym nowym namiestnikiem, prokonsulem, który pogonił ich, stwierdził, że tutaj nie ma podstaw do jakiejś rozprawy, do jakiejś zajmowania się przez świecki sąd, skoro mówi to dotyczy waszych jakichś tam religijnych przekonań naszego prawa, to się sami tym zajmujcie. Ja nie chcę być sędzią w takich sprawach. I przepędził ich sądu. I zobaczcie, co się wtedy stało. Wtedy wszyscy Grecy schwytali Sostenesa, czyli nie Żydzi, ale Grecy, przełożonego synagogi i bili go tam przed sądem. A Galileo na to w ogóle nie zważa. <grymne> <grymne> czyli Grecy rzucili się na żydowskiego przełożonego synagogi. Nie, nie, nie, nie w ogóle tego nie, nie, tak nie. Ale A ja nam to i, y, i bili go przed. Ale niespodziany spodziewamy kto? Wiesz 17. 17 wszyscy coś spytali z za przełożonego synagogu i zaczęli go być przed krzesłem sędziowskim. Tak Galiona wcale to nie obchodziło. Aha, czyli no nie, czy nie ma, kreski. że wszyscy Grecy. Nie. To ciekawe. To kwestia prawdopodobnie manuskryptów. Może w jakichś manuskryptach jest dodane Grecy, a w innych nie ma. Więc niekoniecznie. To może nie jest pewne, to słowo Grecy. Bo Sostenes pojawia się później w jednym z listów Pawła. Paweł nie pamiętam w którym liście, ale mówi o chyba to Koryntian właśnie, kiedy pisze do Koryntian, pozdrawia Sostenesa. Więc bardzo możliwe, że to jest ten sam Sostenes, który tutaj nawrócił się. Może później, może wcześniej, nie wiem, czy już był nawrócony, czy jest nie jest powiedziane. W każdym bądź razie on się pojawia w liście do Koryntian, w, w pozdrowieniach Pawła. Przeżył. Więc mm. tak, no, masz tam coś? Ciszy zaś wszyscy Grecy Jest Sostenesa. no. no, no czyli prawdopodobnie w jakichś manuskryptach może nie być i teraz, tak, no, nie ma nie ma i nie ma i nie ma nie ma i nie ma i nie ma i nie ma i nie ma i i przez kilka dni, przez wiele dni a potem pożegnał się z braćmi i popłynął do Syrii, a razem z nim Pryscyla i Akwila. I teraz zobaczcie, co Paweł robi. Hmm. Czytamy, że w Kechrach ostrzygł głowę, bo złożył ślub. Czyli tutaj Paweł hmm. robi pewien żydowski obyczaj nadal widzimy, że on funkcjonuje jako Żyd. On tutaj się nie wyrzeka swojej, swoich korzeni żydowskich i jest gotów na no, takie właśnie posunięcia, które, których nie znajdujemy nigdzie w nauce nowotestamentowej. To jest typowo żydowskie. No, żydow tak, tak. Także tutaj Paweł nadal widzimy ma się tylko cechy żydowskie. To nie? znaczy tutaj nawet nie cechy. Myślę, że to jest taka jakby jego zrozumienie, że jako Żyd dalej funkcjonuje w tym żydowskim środowisku jako Żyd. I on się tego nie wyrzeka. On się od tego nie odżegnuje. Cały czas funkcjonuje w tym, w tym żydowskim kontekście. Natomiast Pogan już do tego nie namawia. Już im nie przekazuje, że mają to robić. Natomiast to nie znaczy, że neguje te wszystkie żydowskie jakieś obyczaje i zwyczaje, którym do tej pory podlegał i funkcjonował. Potem przybył do Efezu i tam ich zostawił, czyli zostawił tam pewnie tyle i chwilę. a sam wszedł do synagogi i rozprawiał z Żydami. Czyli widzimy, że to, co powiedział w Koryncie, nie dotyczyło już jego w ogóle wszędzie służby, że nie będzie z nimi rozmawiał, tylko widzimy, że w Efezie znowu udaje się do synagogi i dalej rozmawia z Żydami i tutaj zostaje dobrze przyjęty prosili go, żeby u nich pozostał dłużej, ale Paweł nie zgodził się ponieważ żegnając się powiedział nadchodzące święto muszę koniecznie obchodzić w Jerozolimie lecz jeśli będzie taka wola Boga, wrócę do was i odpłynął Zechezu. I tutaj myślę, że jest to bardzo dobre miejsce właśnie takiego zastrzeżenia się, że jeśli taka będzie Boża wola, jeśli Bóg na to pozwoli. Paweł, mając różnego rodzaju pragnienia, plany, widzimy, że wielokrotnie nie był pewien, czego Bóg chce, jak Bóg go chce prowadzić. I... Mówi, jeśli Bóg pozwoli, jeśli Pan pozwoli, jeśli taka będzie wola Boża, to samo widzimy w pierwszym liście do Koryntian. Jak kończy pierwszy list do Koryntian, pisze, że chciałby ich odwiedzić, jeśli Pan pozwoli. I widzimy, że nie odwiedził ich i oni później mieli do niego pretensje o to, ale on się wyraźnie zastrzegł. Jeśli Pan pozwoli, chciał ich odwiedzić, pragnął do nich przybyć, ale Bóg nie pozwolił, nie dopuścił w tamtym czasie. Natomiast czasami my tak zapominamy o tym i no, tak jak, jak Jakub pisze, mówimy, a pojadę tam, będę pracował, tak. zarobię, zrobię zarob to, tamto, to i tak jakbyśmy byli panami naszego mhm. życia i naszego losu mhm. i mogli Garnami. robić, co nam się podoba, tak. zapominając, że nie zawsze jest taka wola Boża, jak my myślimy, więc cokolwiek robimy, cokolwiek planujemy, powinniśmy no, mieć tą na uwadze, czy Bóg, uwadze. Czy Bóg chce, nie? czy Bóg dopuści, czy Bóg tak. pozwoli, czy no taka właśnie. będzie wola Boża. Nie? Nie. Czasami dobrze jest to dodać, dobrze jest powiedzieć. Bracie, jak Bóg pozwoli, to się zobaczymy. O tak. Znowu... I wtedy polegamy na Bogu, nie? No, no i, tak, i Tak powinniśmy, tak. I tak powinniśmy tak myśleć i żyć i z tym. I tak żyć. Tak jest. Więc tutaj Paweł też nie wiedział, czy będzie mu dane. No i widzimy później, że nie było mu dane, że z Jerozolimy już został zabrany no, do Rzymu jako więzień. Więc miał takie pragnienie, miał takie pragnienie. Później jeszcze spotkał się ze starszyzną Efezną, z Efeską, natomiast tutaj w tym momencie no, widzimy to jego takie właściwe, właściwe zastrzeżenie. Po przybyciu do Cezarei udał się i tutaj też do Jerozolimy nie ma, jest wstawione, w domyśle jest wstawione do Jerozolimy, gdzie pozdrowił Kościół, a potem odszedł do Antiochii, czyli znowu na północ. I mieszkał tam przez pewien czas i znowu, zobaczcie, wyruszył przemierzając krainę Galatę i Frygię, Umacniając wszystkich uczniów. Czyli w trzecią podróż Paweł się tu już wybiera z, no, z Antiochii. wcześniej miał takie dwie objazdowe, ogromne podróże, i to jest jego trzecia podróż misyjna. No, trzecia podróż misyjna, 4345 km. Wyobrażacie no, sobie? 4345 km. W większości pieszo, nie? tam gdzie szli. To... Także to naprawdę. Ale, niesamowite. Ale tutaj te też drogłości. obserwowałem, patrzyłem na przykład z Efezu do Cezarei, niby wyszedł, odpłynął, od no ale to jest prawie 1000 km. Mm -hmm. 990. To też trwało trochę. No, no to trochę. tak. No. No, tak samo z Efezu, nie to było chyba z Koryntu do Efezu, mm -hmm. no, tam też było 400 km. Mm -hmm. Tak. No, więc tutaj ogromne odległości Paweł pokonuje. Mm. Dlatego mówię, dobrze jest czasami popatrzeć na tą mapę i zobaczyć, że to nie jest tak z, y, bliziutko, tylko naprawdę ogromne odległości no, przemierzają. To nie, to nie, to nie, to nie. I do Efezu przybył pewien Żyd imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, człowiek wymowny, to słowo oznacza taki bardzo elokwentny, mm. I też biegły w piśmie, czyli człowiek, który znał bardzo dobrze Stary Testament. Był on obeznany z drogą Pana, a pałając duchem, mówił i nauczał starannie o Panu. Wiedząc tylko o Chrzyjana. Zobaczcie. Więc mamy ciekawy przypadek Żyda w wielce elokwentnego i biegłego, który tylko wiedział o i nauczał o Panu, najprawdopodobniej o Panu Jezusie w domyśle. Nie o Panu Bogu, tylko właśnie to słowo Pan w dziejach apostolskich najczęściej odnosi się do Pana Jezusa. I zaczął on odważnie mówić w synagodze. I gdy go usłyszeli Akwila i Przyscyla, zaprosili go do siebie, przyjęli go do siebie i dokładniej wytłumaczyli drogę Boga. Czyli zobaczcie, tutaj mamy człowieka, który coś wie i naprawdę w duchu naucza, chociaż nie wie wszystkiego. Wielu rzeczy nie wie, nie rozumie, co nie przeszkadza Bogu używać go i posługiwać się tym człowiekiem. Natomiast kiedy właśnie bracia, tutaj brat i siostra właściwie, bo to małżeństwo, Akwila i Przyscyla zobaczyli go, usłyszeli go, no to zaprosili go do siebie i jeszcze lepiej mu wytłumaczyli. Więc to też jest dla nas taki przykład, no, takiego właśnie zdrowego funkcjonowania Kościoła. Mhm. Kiedy bracia, siostry wzajemnie się pouczają, zachęcają, pokrzepiają, tłumaczą, korygują. Nawet tak jak tutaj, to był człowiek no, znamienity. I zobaczcie, oni się nie, nie krępowali, żeby go pouczyć, żeby go skorygować. Nie, nie, tak. Widzieli, że coś tam wie, ale nie, czegoś mu brakuje i on nie. też na tyle był pokorny, że słuchał, prawda? że przyjął nie. od nich to, że tam co, wy będziecie mi tutaj mówić, ja tutaj to wielki było, Apolos i swoje racje. No, on nie był pyszny, nie był Aha. zarozumiały, nie? tylko pokorny brat, który przyjął i wiemy, że on później poszedł do Koryntu właśnie. Apollos później się do Koryntu i tam był wielką pomocą dla tego młodego kościoła kiedy chciał się udać do Achai, czyli właśnie z powrotem na północ, tak? tam do Achai, bracia go zachęcili i napisali do uczniów, aby go przyjęli. I gdy tam przybył, bardzo pomagał tym, którzy uwierzyli dzięki łasce Boga. Dziennie przekonywał Żydów, publicznie dowodząc z Pisma, że Jezus jest Chrystusem. I też wiemy, że był właśnie pomocą w kościele w Koryncie. Chociaż później niestety Koryntianie w swej, w swej niedojrzałości no, zaczęli się dzielić tak? i mówili jeden Pawłowy, drugi Apollosowy, a jeszcze inni Kafasowi albo Chrystusowi. Także no, właśnie zamiast docenić tą posługę, którą Bóg im dał przez tych różnych Bożych ludzi, no, zaczęli tam się spierać, kłócić, wynosić jedni na drugich. Natomiast tutaj myślę, że mamy przykład właśnie kolejnego człowieka, który, którym Bóg się posługuje. I to jest też ciekawe, jak Bóg z różnych środowisk, z różnych miejsc znajdował sobie pracowników, znajdował sobie swoich sług, którzy przyłączali się do tej pracy. To nie jest tak, że Paweł tutaj wszystko robił, bo czasami jak czytamy to Takie możemy mieć wrażenie, że w pierwszej części Piotr, a w drugiej Paweł, ale tak nie jest. Tam widzimy wiele innych osób, które się przyłączają, które go wspierają, które razem z nim pracują. On jest jakimś takim tutaj no, szczególnym bratem, pełnym ducha, pełnym obdarowania Bożego, ale on, on nigdy siebie nie stawiał jako takiego niezależnego przywódcy. Widzimy, że do tych zborów, jak pisze listy, to zawsze ich prosi, żeby się o niego modlili, prawda? Więc on wiedział, że potrzebuje wsparcia. Wiemy, że Filipianie wysyłali jakieś tam wsparcie finansowe dla niego, żeby miał, nie musiał pracować przy tych namiotach cały czas, ale żeby miał więcej czasu, żeby służyć. Ale kiedy nie miał tych, tego wsparcia, to widzimy się nie, nie przejmował tym, nie pracował i szył tym namioty i, i utrzymywał samego siebie, a nawet innych, którzy razem z nim byli. Także no, to jest naprawdę taka wzorowa postawa tych braci, którzy tutaj widzimy w różnych miejscach. Bóg ich powołuje z różnymi obdarowaniami i oni wspólnie wykonują jedną pracę, w której szukają chwały Pana Jezusa, wzajemnie się pokrzepiają, wzajemnie się korygują. No, to jest coś pięknego. To jest obraz kościoła, kościoła, który chcielibyśmy widzieć, w którym nie ma jakiejś rywalizacji, nie ma właśnie takiego jakiegoś myślenia, koncentrowania się wokół mm. ludzi, tylko mamy posługę i szukanie chwały Pana Jezusa. Chociaż, no, jak widzimy, Koryntianie akurat nie w swojej nie na, niedojrzałości no, troszkę namieszali i nie tylko w tej kwestii, ale w wielu innych, więc Paweł też musiał później ich korygować i posyłać do nich braci i posyłać do nich listy i starać się jakoś to wszystko skorygować. Więc na pewno Kościół nie był bez wad, nie był bez jakichś tam pomyłek, mm -hmm. błędów, ale też widzimy, że ten Kościół się rozwijał, Kościół wzrastał, ludzie przychodzili do wiary. Wcześniej czytaliśmy, że każdego dnia mm -hmm. Pan przydawał mm -hmm. tych, którzy mieli być zbawieni. Mm -hmm. Więc no, myślę, że mamy tutaj naprawdę takie piękne wzorce, dla nas, do, do naśladowania w naszej posłudze i w naszym różnorakim udarowaniu. To, co widzimy, to tutaj, tą właśnie zachętę, znaczy ten przykład tych, tych braci w takiej misyjnej aktywności. Zobaczcie, mogli zostać w Jerozolimie, i tam kościół już miał parę tysięcy ludzi, więc tam było co robić. Było co robić. Później poszli do Antiochii, tam też był ładny zbór. Też tam była społeczność, też tam byli prorocy nauczyciele. Ale Duch Święty mówi, idźcie, idźcie, głoście. Są jeszcze inni, którzy nie słyszeli. I my dzisiaj też musimy mieć taką naprawdę mentalność, że owszem, cieszymy się z tego grona, w którym jesteśmy. Dobrze, że, że mamy siebie. Może ma jakieś pytania. Natomiast musimy mieć też tą, tą, tą wizję misyjną. Musimy patrzeć na tych wszystkich, którzy są daleko, którzy jeszcze nie mają nie znają Chrystusa. I modlić się o Kościół na świecie, wspierać różne misyjne działania, które wiemy, że są dobre. Nie wszystkie, bo nie wszystkie są niestety warte tego, żeby je wspierać, ale są takie, które naprawdę warto. I mieć no to serce właśnie takie, jak oni mieli, tak? że, że gdzieś widzieli świat widzieli ludzi, do których trzeba dotrzeć z Ewangelią. Dzisiaj też zobaczcie, po tylu tysiącach lat tak naprawdę chrześcijan, takich ewangelicznych chrześcijan na świecie jest ileś tam milionów, dokładnie trudno powiedzieć ile. Wszystkich chrześcijan w cudzysłowie chrześcijan, czyli katolików, <kluzła> prawosławnych, protestantów jest około dwóch, dwóch miliardów. <kluzła> no, na... Na, na ile teraz jest ludzi na Ziemi? 8 miliardów? No ale w tym kierunku idzie. No, w tym kierunku idzie, tak? Czyli z tych 2 miliardów takich nominalnych chrześcijan. Jaka część jest prawdziwym kościołem, prawda? A mamy, mamy 8 miliardów ludzi. Czyli jeszcze 6 miliardów, którzy w ogóle wiecie, nie mają nic wspólnego z chrześcijaństwem. I, i, i to pole misyjne nadal jest ogromne. Ewangelia co prawda jest zgłoszona już wszędzie I, i to świadectwo o Panu Jezusie można powiedzieć dotarło na krańce ziemi, natomiast jest wielu ludzi, którzy nadal nie słyszeli. Jest nadal hmm. wielu ludzi, którzy nie, nie mają pisma Jezus. w swoim języku, nie, nie słyszeli imienia Jezusa. Nie? Czyli że tutaj już idę, tak? Zostańcie z Bogiem, z Bogiem. niedzieli, tak? Więc my musimy cały czas mieć to serce modlitwą, misję i wspierania tych, którzy niosą Ewangelię na różne zakątki ziemi. Także to też jest coś, o czym musimy ciągle sobie przypominać, ciągle o tym pamiętać i, i przede wszystkim mówię, wytrwale modlić się, modlić się o tych, którzy niosą Ewangelię. Ja wierzę, że kiedy się modlimy, to Bóg też przygotowuje nasze serca do... Włączenia się w to dzieło, o które się modlimy, w różny sposób. Czy przez finansowe wspieranie misjonarzy, czy właśnie przez przyjmowanie. Tutaj będziemy mieli pod koniec maja, 21 czy 22 maja, przyjadą do nas z tego sierocińca w Indiach, który wspieramy i będą tydzień u nas mieszkali. Także no, ile będzie, to osób będzie? Yy, trzy osoby. A, tam właśnie takie małżeństwo i taka siostra, której mąż zmarł. Mhm. Także oni w trójkę przyjadą i będą u nas... przez. No i taki brat z Holandii, który też tam cały czas opiekuje się. No, no, tak, on już był. Tak, on już był kilka razy u nas. Także oni przyjadą na tydzień no, i będziemy mieli okazję, że tak powiem, od nich z pierwszej ręki usłyszeć, jak tam Bóg pracuje i działa. No i to jest kiedy, jedno, kiedy oni przyjadą? 22 maja mamy, przyjadą mamy, i do 27 mamy. będą u nas. Mhm. Także tutaj będą też na nabożeństwie usługiwać, powiadać o tej, o tej pracy, którą tam robią. Od kolacji są? Nie, nie, nie. To są tamci Hindusi. Mhm. Oni tam mieszkają, tam, tam pracują. Także oni znają angielski na tyle, żeby tam opowiedzieć no, o tej pracy. Holandii, nie? I taki brat z Holandii, który tam jeździ regularnie dwa, trzy razy w roku tam do nich jeździ, i pomaga im tam i no, nadzoruje tą pracę. To jest taki brat, którego ja znam już od ponad 30 lat, z którym mam taki bliski kontakt i, i on jakby rozpoczął tam tą pracę, ale teraz wielu ludzi w Holandii wspiera tą, tą służbę no i my jako zbór też tutaj regularnie pomagamy tam w funkcjonowaniu tego zboru, wysyłamy tam pieniądze co miesiąc także oni tam no, dobre rzeczy robią. Tam pomagają po prostu takim dzieciom z ulicy, sierotom czy jakimś takim, gdzie tam mieszkają w kartonach na ulicach mm. czy w slumsach. No, mieszkają w takim mieście niedaleko ogromnego takiego kompleksu takich strasznych slumsów. Nie? Mm, karton. Tak, tak, tam to jest powszechne. Nie? Wielu mm. ludzi po prostu w kartonach w tam cokolwiek mają i tak się tak śpią na ulicach mieszkają tak. No, bez, bez, nie wiedzą, co będzie jutro. No. Także my jesteśmy w takiej naprawdę szczególnej sytuacji, nie? gdzie mamy dostęp do Ewangelii, mamy dostęp do naprawdę wielu rzeczy, które większa część ludzi w tym świecie nie ma. I nie możemy zapominać o nich. Nie możemy się skupiać na naszych tylko tutaj problemach i potrzebach, ale musimy mieć to serce, no, które widzimy tutaj w tych pierwszych chrześcijanach, że tak jak Pan Jezus powiedział, idźcie na cały świat, głoście Ewangelii. My też musimy nadal mieć to nastawienie, że jest wielu ludzi w tym świecie, którzy potrzebują Jezusa, potrzebują Ewangelii i my też powinniśmy w jakiejś mierze przynajmniej przyłączać się do tego dzieła, wspierać różne wysiłki misyjne i działania misyjne, żeby nie zatrzymać się tylko na naszej lokalnej służbie, ale też mieć udział w jakiejś większej i modlić się, żeby Bóg też no, otwierał kolejne drzwi, kolejne możliwości wspierania takiej pracy, bo to jest piękne dzieło. Naprawdę piękne dzieło i to jest zaszczyt, że możemy przykładać rękę do takiego dobrego dzieła. Więc też się o to módmy i prośmy Boga, aby nas i inne społeczności prowadził w, w takiej misyjnej też posłudze. Pomódmy hmm. się, machajmy jeszcze. Dziękujemy Tobie Ojcze za Twój Kościół i za to dzieło, które czynisz, rozpocząwszy je tam wśród tych grona jedenastu wiernych uczniów, powołując kolejnych i czytając tą księgę widzimy jak Panie to dzieło się rozwija, jak wychodzi poza Jerozolimę do Judei, do Samarii i Ci bracia podróżują, pieszo przechodzą ogromne odległości, płyną statkami, doświadczają prześladowań, różnego rodzaju problemów, trudności, cierpienia. A jednak wiernie idą, głoszą Twoją Ewangelię, zakładają zbory. Pomimo sprzeciwów, pomimo wrogości widzimy, jak to Twoje dzieło się rozwija. I Panie, modlę się, żebyśmy i my nie stali w miejscu, żebyśmy nie zadowalali się tym, co już dałeś nam doświadczyć i przeżyć, i zbudować. Ale dziękując Ci za to wszystko i radując się w tym, co mamy, chcemy też wspierać te działania misyjne. Jeśli kogoś z nas zechciałbyś powołać i posłać, żebyśmy też mieli na to gotowość i serca i, i wsparcie. Panie. Prosimy o Twoje dalsze działanie przez Twój Kościół, o dalsze posyłanie, o zakładanie nowych zborów, nowych społeczności, docierania do kolejnych ludzi z Ewangelią. Daj, żeby w naszych sercach była ciągle ta, ta misyjna wizja dotarcia do potrzebujących. I używaj nas, Panie, kiedy mieszkamy wśród różnych ludzi, pracujemy, stykamy się z ludźmi w różnych okolicznościach. Daj, żebyśmy nie wstydzili się Ewangelii. Daj, Panie, żebyśmy umieli dzielić się Ewangelią. Udzielaj nam mądrości, udzielaj nam mocy Twego Ducha. uzdanie nas, Panie, abyśmy nie milczeli ale naszym życiem i naszymi słowami dzielili się Ewangelią z ludźmi wokół. Prosimy o Twą pomoc i o Twoje działanie w sercach ludzi, o Twoje przekonywanie ich, pociąganie ich, aby to ziarno, które siejemy, mogło wzrastać ku ich spawieniu. Prosimy o to. Amen. Amen. Amen.